Wracając jeszcze na chwilę do tej naszej dzisiejszej historii, popatrzmy na rodzaj miłości, jaki jest widoczny w tym rozdziale, jeśli tak można to nazwać to, co tutaj widać miłością. Na samym początku widzimy miłość nie widzimy tego już, ale to, że ten człowiek bierze sobie na nałożnicę mówi o jakimś rodzaju w cudzysłowie miłości do siebie samego ten człowiek bierze sobie kobietę którą w tamtych czasach trochę realia były inne kwestie sentymentalne troszkę inaczej na nie patrzano niż dzisiaj ale ludzie posiadali te same emocje które my posiadamy ludzie przeżywali takie związki podobnie jak my je przeżywamy i w jakiś sposób tych dwoje ludzi ze sobą się łączy ale jakieś nieporozumienia jakieś takie sprawy sprawiają, że już nie chcą być ze sobą albo przynajmniej ona nie chce już być z nim już to wszystko minęło, już to wszystko przeszło już to wszystko nie ma znaczenia lepiej było mi utaty w domu koniec więc taka jakaś przypuszczam deklaracja, która była wcześniej, już nie miała znaczenia już teraz było źle i teraz już można było to wszystko odrzucić i szukać sobie wygodniejszego, łatwiejszego życia, tak się przynajmniej wydawało. Potem widzimy tą postawę tego ojca, który też tak właśnie nachalnie kocha i tak nachalnie próbuje tutaj gościć i, i tak ta jego miłość właśnie co, co to wyraża, co to było w tym to jego wyobrażenie, że on tutaj coś dobrego zrobi, że on tutaj coś wniesie, ale tak naprawdę to przyczynił się do całej tragedii. Oczywiście pośrednio nie był tutaj sprawcą tego wszystkiego, ale przyczynił się do tego, co się wydarzyło, swoją postawą. I potem właśnie wychodzi z tego lewity jego miłość do tej kobiety. Taka miłość, która jak jego życie jest zagrożone, jak jego skóra jest tutaj w niebezpieczeństwie, to ją porzuci, to ją odda żeby tylko swoje ratować. Wiecie, to ten, ten człowiek, który możemy z jednej strony widać jego religijność, prawda, no bo do tych Jebuzeiczeków nie poszedł. Z jednej strony widać, że to nie jest człowiek, który jest bez wiary człowiekiem, jakimś takim zatwardziałym, zadeklarowanym grzesznikiem czy coś takiego. No nie, on, on... I przecież do, do miasta, tam, gdzie są Izraelici ciągnie, także tam ma jakieś wyobrażenie takie, no tutaj przynajmniej że tam ci poganie, a tutaj swoi, że tutaj jakaś jest różnica, że widzi, tak przynajmniej mu się tak wydaje, że tutaj jest coś tego. Ale kiedy przychodzi, mówię do takiego już konfrontacji, kiedy przychodzi ten moment, że trzeba albo w jedną, albo w drugą stronę, to on będzie swoją skórę ratował a tą kobietę odda. Zobaczcie, Pan Jezus mówi. Mówi, ja nie jestem najemnikiem. Mówi, ja nie jestem najemnikiem. Bo najemnik mówi, kiedy widzi wilka, to zostawia owce i ucieka. Najemnik bardziej troszczy się o swoją własną skórę niż o owce. Najemnik może mówić, że kocha owce. O, taki najemnik, jak się go tam na dłużej najmie To on też nauczy się imion tych owiec I też będzie brał na ramiona Te takie, wiecie, słabsze I będzie nosił I tak długo, jak to nie będzie tutaj Kwestia on czy owce No to On jest dobrym najemnikiem I dobrym pracownikiem Nawet patrząc na niego, będziesz nie odróżnić go za bardzo Od pasterza że on tak samo może być ubrany jak pasterz i tak samo prowadzić to owce i tam na, na najlepsze je łąki, wiecie, zaganiać i tak długo jak jest jak, jak jego to za dużo nie kosztuje to taki najemnik może sprawiać wrażenie kochającego tak jak wielu ludzi jak za dużo ich to nie kosztuje to oni tak się kochają no po prostu nie znajdziesz większej miłości na tym świecie ona taka piękna on taki wspaniały no taki męski i co tam jeszcze wszystko super ale niech no zacznie ich trochę kosztować że nagle gdzieś tam coś wyjdzie że tutaj ona wcale nie jest taka do końca idealna ale że ten nostry język ma i coś powie nie tak i się zachowa nie w ten sposób Albo przychodzi mi nagle dzielić się z nią czymś Albo z nim, co do tej pory było tylko moje I przychodzą te właśnie sytuacje Kiedy ta miłość zostaje poddawana próbie I albo wtedy człowiek poniesie ofiarę miłości I ta miłość okaże się miłością I stanie się coraz bardziej czystą miłością I dojrzałą miłością I, i pełną miłością Albo to wszystko zacznie się sypać się okazuje, że takie, naj, takie najemnictwo że tak naprawdę to mi chodziło o to, żeby mieć tak jak taki najemnik, o co mu chodzi? żeby dostać kasę za tą robotę i wiele ludzi tak, tak kocha dla siebie, po prostu kochają dla siebie żeby mieć dla siebie z tego korzyść żeby mieć dla siebie z tego zysk ale jak im przychodzi inwestować jak im przychodzi cierpieć jak im przychodzi płacić za to to oni już nie są na to gotowi to oni już się wycofują, to oni już szukają sobie jakiegoś łatwiejszego rozwiązania, łatwiejszego wyjścia. I Pan Jezus dokładnie to widział. I Pan Jezus mówi, ja nie jestem najemnikiem. Ja nie jestem, to nie jest tak, że Ojciec mnie sobie wynajął, że ja tutaj przyszedł i wypełnił wolę Ojca jako najemnik, że On mi teraz zapłacił mi coś tam obiecał w niebie, jakieś wiecie, tego bogactwa i, i teraz ja tutaj za te, za te rzeczy, które mnie czekają, że tutaj będę tak wywyższony i że takie tutaj od Niego honory otrzymam i jakieś tam inne rzeczy. I to już tak jakoś, tak wydają się mówić, że Pan jest jak On takim, takim dobrym najemnikiem był. Ale Pan Jezus mówi, ja nie jestem najemnikiem. Ja nie jestem najemnikiem to, to nie, jest, nie jest tak, że Jezus musiał być wypchnięty z nieba i, i, i, i to jakaś marchewka przed Nim żeby On zechciał zrobić to co, to, co, to, co On zrobił nie Pan jest, ja miłuję moje owce ja miłuję moje owce On przyszedł tutaj dlatego, że nas umiłował i to nie była taka miłość jak my często coś nazywamy miłością to nie była taka miłość jaką widzimy w tym rozdziale nie była taka miłość która kiedyś zgromadziło się wokół niego, to jak czytamy te, te byki Barszanu, kiedy ci Rzymianie straszyli go śmiercią, kiedy życi bluźnili mu, kiedy przyszło mu stanąć twarzą w twarz z tą straszną śmiercią na krzyżu i wzięcie na siebie naszego grzechu, to chociaż był lęk, jak widzimy wyraźnie, był lęk. Była obawa przed tym wszystkim, co ma przyjść, to jednak Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem jestem najmniejszym. ja kocham swoje owce ja kładę swoje życie za owce tu się objawiła prawdziwa miłość i to jest to, jest to naprawdę, co Bóg nazywa miłością nie to co nam się często w naszych oczach daje miłością i co my nazywamy miłością ale to jest miłość że się kładzie życie za drugiego i Pan Jezus położył życie za nas to, że byliśmy nie, nie, dobrymi owcami ale zbłokani byliśmy każdy z nas na własną drogę zboczył ale to Bogu się podobało, żeby Jego dotknąć karą za winę nas wszystkich i to On jako dobry pasterz przyszedł aby szukać to co zginęło przyszedł ratować i to nie było nie było najemnictwo ale z miłości do nas przyszedł i dowiódł tej miłości, idąc na krzyż biorąc na siebie nasze grzechy nie cofając się i teraz nie mówiąc, niech oni lepiej jednak poniosą te swoje, te, ja, ja się wycofuję ja nie, tak daleko to się już ja nie posunę, nie on wziął na siebie nasze grzechy wziął na siebie nasze nieprawości wziął na siebie winę karę i cierpienie nas wszystkich i wycierpiał, czytamy krzyż nie bacząc na jego chania dlaczego? Dlatego, że nie jest najemnikiem Ale to On z miłości Przyszedł do nas I z miłości położył to swoje życie Za każdego z nas, żeby nas ratować Obyśmy patrząc na Jego miłość Uczyli się co to, jest miłość Obyśmy patrząc na Jego krzyż Nie wyszli nigdy z podziwu i zachwytu Nie pomyśleli, że już mamy Dosyć tego słuchania o krzyżu Także tylko Mało z tego rozumiemy, jakże niewiele z tego wszystkiego widzimy. Dał Bóg, żeby nasze oczy, naszych serc były coraz szerzej otwarte, abyśmy więcej widzieli z tego Krzyża, Z tej Jego miłości, tak jak Słowo Boże mówi, aby Jego miłość była rozlana przez Ducha Bożego i w naszych sercach. Właśnie Jego miłość, taka miłość. Nie taka, jaką świat nazywa miłością. Nie taka, jaka może nam się wydaje, że jest miłość. Ale Jego Miłość żeby była rozlana w naszych sercach. I tak jak już wcześniej tu było powiedziane, nasze serca są samolubnymi sercami. Nasze serca są przewrotnymi sercami. I jeśli Bóg nie zmieni naszych serc, jeśli Bóg nie będzie miał kontroli nad naszymi sercami, jeśli Jego Duch rzeczywiście nie wypełni naszych serc, tą Jego miłością, to my będziemy mieli tylko właśnie taką najemną miłość. Taką miłość, u której sedna jest miłość samego siebie. I ta miłość wcześniej czy później, w taki czy w inny sposób zostanie obnażona taką, ta jaką jest. I to jest okropne. To jest tak obrzydliwe jak to, co czytamy w tym rozdziale. Dałby Bóg, abyśmy rozmyślając o Jego krzyżu, wspominając Jego cierpienie, wspominając Jego mękę, patrząc na Jego miłość, Oby, oby nasze serca ulegały przemianie. Oby nasze serca coraz bardziej były wypełnione Jego miłością. Obyśmy my byli Jego naśladowcami w naszym codziennym życiu. Żeby też i każdy z nas brał na siebie swój krzyż i był gotowy cierpieć, żeby ratować innych, żeby pomóc innym, żeby być świadectwem dla swoich współmałżonków, dla naszych dzieci dla tych wszystkich ludzi, z którymi jesteśmy to wszystko, jeśli prawdziwie ich kochamy to będziemy cierpieć to będziemy cierpieć, to nie będzie łatwe oczywiście będą chwile radości, będą chwile, tak Pan Jezus miał takie momenty i ma, dzisiaj jest uwielbiony chwal. ostatecznie jest wielka radość, wielki owoc ale oczywiście ta droga jest drogą cierpienia, jest drogą wyrzeczeń i to Bóg nazywa miłością, nie coś takiego, co nam się wydaje sentymentalne i takie słodkie zawsze i łatwe i lekkie, i do czego się serce rwie emocjonalnie. Niekoniecznie. To czasami jest, czasami tego nie ma, różnie z tym bywa. Ale miłość prawdziwa jest Panu Jezusie Chrystusie widzimy w Jego postawie miłości. Dałby Bóg, aby ta miłość wypełniała nasze serca. Amen. Pomógłeś jeszcze raz. Panie Jezu, wielbimy Ciebie jako dobrego pasterza. Dziękujemy Ci, że umiłowałeś nas, kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami, spłonkanymi owcami, chodząc z po naszych własnych drogach wielu z nas mających pozór pobożności, wielu z nas mających formę treści Dziękujemy, że umiłowałeś nas w naszym stanie upadłości, w naszym stanie grzeszności. Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas na tych naszych bezdrożach sądzenia, że wszystko z nami jest w porządku, bo jesteśmy religijni. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, żeś przyszedł i wziął na siebie nasze grzechy, nasze zło, naszą nieprawość. I Twoja miłość do nas wiele Cię kosztowała. To w nasze miejsce, Panie, poniosłeś te cierpienia, tą mękę, tą śmierć. W nasze miejsce zakosztowałeś cierpienia za nas wszystkich. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją o wielką, wielką miłość. I prosimy daj, aby nasze serca, kiedy rozmyślamy o Twojej miłości, nie pozostały nieczułe, aby nie było to tylko obracanie się wokół jakichś informacji i faktów. Ale byśmy patrząc na Ciebie i dziękując Tobie i wspominając Ciebie doświadczali tej głębokiej przemiany, jakiej potrzebujemy w naszych sercach, aby tak kochać jak Ty, Panie. Nie taką samoludną miłością, cielesną miłością, przyziemną, ale Twoją miłością. Wiesz, Panie, że sami z siebie tego nie wykrzeszemy. Możemy próbować i jednym może lepiej, drugim gorzej wychodzić, ale to wszystko kiedy Ty to prześwietlisz i postawisz obok tej doskonałej miłości, okaże się puste, bezdźwięczne. Przemieniaj, prosimy nasze serca. Daj aby dzisiejsze to nasze rozważanie i teraz ten czas, kiedy będziemy brali z tego chleba i pili z tego kielicha, wspominając Twoją śmierć tym czasem chwały i uwielbienia dla Ciebie głębokiej wdzięczności z naszych serc i czasem naszej przemiany prosimy na Twoją pamiątkę, drogi Panie Jezu pamiętamy ten chleb który przypomina nam o Twoim ciele. Zbitym i umęczonym, wydanym za nas, dla na naszego spawienia. Na Twoją pamiątkę, Panie Kielich wina Który przypomina nam o Twojej świętej krwi Przelanej na krzyżu gorgoty, Aby obmyć nas z wszelkiego naszego grzechu Z wszelkiego zła, wszelkiego brudu Wszelkiej nieprawości Dziękujemy za moc Twojej krwi Pokrzep nas, drogi Panie. Ożyw nas swym ożywczym tchnieniem. Niechaj Twoja miłość będzie rozlana obficie w naszych sercach przez Twego Świętego Ducha. Daj nam nic Tobą bliską społeczność.